Masa Krytyczna Koncertowa. No. Dzisiaj, ze mną, <grywki> Dzisiaj ze mną w studiu Masy Krytycznej w Krakowie bo nie nagrywam dziś sam. Dzisiaj obok mnie siedzi zmęczenie. Dzień dobry. Zmęczenie będzie mi tu towarzyszyć przez tą audycję. Tak, żebym się nie czuł samotny, bo Basia pojechała i nie ma teraz tu Basi, z którą miałem coś tam nagrać, ale jeszcze nie nagram, nagram następnym razem, bo, ponieważ zbierało mi się dużo do powiedzenia rzeczy. Tak jak mianowicie chciałem odpowiedzieć na komentarze pod ostatnim odcinkiem. Ale zanim zrobię ten odcinek, w którym będę gadał, to najpierw relacja z koncertu. Bo w niedzielę, nie w niedzielę, w sobotę byłem w Warszawie, koncert pierwszy w życiu. Miałem piosenki swoje, śpiewałem. Tak było. Ha, ha. I'm so excited. A ja mogę coś powiedzieć? Shut the hell up. No a poza tym, to, le, le, aha, już wiem co, no to właśnie, to, to ja teraz wam tutaj dam posłuchać, jak to wygląda, jak muzyk w trasę jedzie, bierze gitarę i plecak i załatwiacza, jadą w dal, siną, autobu ty, pociągiem jadą, co ty na to? Chodźmy spać. Ach, głupie zmęczenie, no to, to ja puszczam, proszę bardzo. A w połowie nastąpi piosenka. A właściwie to nie jest piosenka, to jest moja próba nowego mikrofonu, który sobie kupiłem, pojemnościowy, ale teraz przez niego nie mówię. Mówię jeszcze przez poprzedni, będę mówił następnym razem, bo mi się go nie chciało podłączać. A wszystko przez tego, co tu do Bogu nie siedzi. Tak, właśnie, dokładnie tak powie, więc będzie taka trochę piosenka, a trochę to były testy nowego mikrofonu. Właściwie to były w stu testy, okej. Okay. To były czyste testy zwykłe mikrofonu. A po co to puszczam? A nie wiem, no bo za wami tego No Taki przerywnik w środku, no się czepiać, co puszczam. Puszczam sobie. No, a potem, po tym, jak, potem, jak będę tak testował coś tam, aha, w testach wystąpi Basia też, no tak, bo przyszła jak ja testuję i się, zaczęła się śmiać, a potem przyszła i też mi pomogła potestać, a, a potem, potem, to się zrelaksować. a potem to ja puszczę drugą część, a potem puszczę, nic już nie puszczę i pójdę sobie, a wy zostaniecie sami z kawałem na końcu masy krytycznej, no to, to tyle, no to no, hej. Dziś dzień krwi i chwały, czyli jadę na pierwszy koncert w życiu swój, którym będzie mnie słuchać. 250 osób minus tyle, ile nie przyjdzie z powodu deszczu i zimna, które nastąpiły niespodzianie, a nikt się tego nie spodziewał. Nikt się nie spodziewa. I teraz jest rano. Załatwiacz na mnie czeka 40 minut. Za 40 minut, pod zegarem na dworcu. Basia, powiedz coś. Kocham Cię. To się nagrywa. Kocham Cię. Mam to wyciąć? A chcesz? Nie. Czyli chcesz mi życzyć błąd wojarza? Bon wojarz, bon mon mère. Ja. Basia śpi, a ja jadę. No więc tak, pakuję laptopa gitarę, mikrofon. I czapkę sowiecką, oczywiście, która zrobiła powodzenie ma duże. Kurde jak leje. No leje, no. No nie da się ukryć, że leje. A, nie mogę zostać. Rozczaruję 250 osób. Ale ty mnie uciesz. <śmiech> Siebie też ucieszę. No, ale to będzie krótko. Jak się mówi? Krótkoterminowo się ucieszymy, a długoterminowo nas bluzgają. Tak. Tak. To w zamian za to krótkoterminowo teraz mnie ucierzy wyłącz to nagrywanie. <grymne> Dobra. No to idę. Dzwonimy do załatwiacza, bo przychodzę, a jego nie ma i mówi jestem w galerii. Tak by powiedzieć jestem w Krakowie. No. A, mi spada. Aaa! Pip! Fajnie! Cześć! Gdzie żeś jest? Załatwiaczu Ale gdzie w galerii? No chcę kupić Zingera No to chodźmy pod KFC. No See ya! Bye! No Tak to się da załatwić. <śmiech> Będziemy jeść. Uu. Kurde, mam plecak i jednocześnie mam gitarę. To jest głupi pomysł. Trzeba będzie inaczej rozwiązać sprawę. Bo jakbym miał całą gitarę, to bym sobie bym wziął elegancko na plecy i czułbym się jak wędrowny bar. A tak się czuję jak wędrowny wielbłąd, bo mam plecak i gitara już nie ma miejsca na, na siebie. jest ten w ogóle? No, idziemy idziemy. Widzę go, widzę go. Nadchodzi koma 3. Z lewej. Jest przede mną, idzie, przyszedł! Halo! Przyszedł z małżonką. Cześć! Cześć. Ja nie wpadłem na ten sam pomysł. Może pójdziemy zjeść z Zingera? To wspaniały pomysł, chodźmy zjeść Zingera. Ja mam propozycję, Huku, jako że jesteś załatwiaczem, może byś mi poniósł tą gitarę. Nie wiem, wiedziałem, że to głupi pomysł. Albo przynajmniej plecak. Dobra, to normalny pomysł, sensowny. Dam ci aparat i rób zdjęcia dokumentalne, co? Dobra. Dobra. O dobra, Można się No? Mam, mam. Eee, Hugo Basia Cię pozdrawia. Yyy, kiedy? No dzisiaj, no kiedy? A, to pozdrawiam też, samo w KFC, bo... Dzień dzisiaj. No, dobrze, dzisiaj nie mogę, a mogę. Bo nie dzwonię. wrócimy, bo nie pojedziemy. No, no. No i jesteśmy na peronie i mamy całe trzy minuty do odjazdu pociągu. Wow! Normalni, panikujący no, ludzie. Przychodzą zawsze pół godziny wcześniej. Po czym się i tak dowiaduję, że pociąg jest opóźniony, i czekam dalsze pół godziny. Ale załatwiacz Hugo nie. Załatwiacz Hugo planuje, żeby przyjść 5 minut przed odjazdem pociągu. Gdzie mamy. Tak. Nie panikuj! No. Hugo, Hugo nie zachowuje spokoju właściwego jemu stoickiemu światopoglądowi. Ale niedługo mu przejdzie. Po piątej takiej podróży panicznej już będzie A! tak, mi zdążymy wszystko jedno będzie następny Tak? No Tu? Teraz ja stoję tutaj koło kibla w ciągu. a Hugo Załatwiasz stoi przy drzwiach i żegna się z żoną Ciekać się będą całować Nie będziecie się całować? Spadaj Marcin. Ja bym się całował ty nie? Widać, patrz, ile już są małżeństwem i im się nie chce nawet ja to bym... A Co ci będę mówił, sam zobaczysz Co ty na to? Ale czekaj, to nie idź znajdź miejsce i przyjdź tu po mnie bo mi się nie chce łazić ze wszystkim jak się okaże to w innym wagonie Idź za nim czy nie to jest Jesteśmy w Warszawie zeżarliśmy sobie w Burger Kingu u Łopera i ugozałatwiacz dostał takiego kopa jakby się nażarł w trotylu i trotyl mu właśnie wychodził tylną stroną i ma odrzut i zapierdziela po całej Warszawie w nielegalnych miejscach przekraczając linię ciągłą na ulicy no, między autobusami gdzieś tam a ja za nim, ale ja nie mogę, bo mi jest ciężko bo się nażarłem w Krakowie za Burger Kinga. Mam zadyszkę! Zadyszkę! Wait, wait! No, teraz doszliśmy pod kinotekę, pod pałac kultury i nauki za przeproszeniem. I czekamy, aż co? Aż Hugo zadzwoni do kogoś. Teraz patrzę, ktoś odbiera telefon. No, Bo może się okazać, że tam ktoś odbiera telefon. Jeszcze nie, teraz. Teraz... Nikt nie odbiera. Hello. Odbierasz? No Dzwoni, nie odbiera. Może ktoś właśnie poszedł do WC, tak jak ja chciałem, ale Hugo mówi nie, nie, spóźnimy się 5 minut. Już się spóźniliśmy. No. Jak, no To chodźmy, stańmy tam na środku placu, żeby ktoś nas widział, a <śmiech> nie tutaj, gdzieś na jakimś zadupiu, między czymś a czymś. No. Krążymy właśnie tu w okolicy widzisz, nas może? E, tak? Proszę? Dobra, okej, okay, czekam, my. O. Kata z dziewczyną to jest od razu miły. Dobra, Dojechaliśmy, stoimy, widzę scenę. Scena jest na wolnym powietrzu. Temperatura powietrza wynosi jakieś... 7 stopni, 7, 7 stopni. Ja nie wiem, czy mi się uda w ogóle zagrać coś. Ty zrób jakieś zdjęcie sceny, co? Ba, pewnie, że grób. A tak bez ciebie? No, dokładnie tak beze mnie go nie ćwiczą, chyba bo... różnica Dobra, to jak zacznę grać na pewno no, Zrobisz potem ze mną, nie będziesz stał chyba na scenie Chyba, że będziesz Ktoś mnie zakląć, tam jest w piosence Moty ja Chore gardło dzisiaj No I byłem w Tojtoyu, co jeszcze zwiększyło Moją zimność Tak No I ogólnie to Wylało mi się, kawa mi się wylała na kartki, z których będę śpiewał, bo nie znam tekstu. A że kartki są wydrukowane na drukarce atramentowej? To się trochę rozlało. No, poza tym dopisałem jeszcze w pociągu ostatnią zwrotkę, której nie było, tej piosenki. Nie zaśpiewałem jej ani raz w życiu. I teraz zaśpiewam ją pierwszy raz w życiu. Bo Albo Nie. Albo nie. No, oni śmiela mnie ilość sprzętu. Ilość samych tych do mikrofonu tych stojaków jest raz, dwa, trzy, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9 chyba z 9, może 10 no, ludzie, którzy wiedzą co do czego podłączyć, tu się snują wszędzie, patrzą na mnie jak na kogoś, kto nic nie umie, mam rację, jeden pan, przed chwilą na mnie popatrzył, pan student, patrzy na mnie, patrzy, mówię, cześć, a on mówi fajne kiełbasy i patrzy gdzieś za mnie, patrzę do tyłu, a tam za mną kiełbasy się smażą i widzicie co interesuje studentów kiełbasa czy to będzie w masie? będzie fajnie no ogólnie nie jest za dużo ludzi wiesz, no? nie za dużo ludzi bo wszyscy grają w siatkówkę wszyscy czyli razem to może z 50 osób tak? bo żeby się rozgrzać Patrz, jak się, patrz jakie to jest ciekawe, że masy krytycznej słucha 10 razy więcej osób niż tych, co tu jest, a ja się nie stresuję mówić w masie krytycznej, a teraz się stresuję, chociaż jest 10 razy mniej ludzi, nie? I o czym to świadczy? Nie wiem, że jestem głupi jakiś. No całkiem możliwe. <śmiech> a nie mamy tego no, podstawki pod takie coś, żeby kartki tam dać. Nie? nie mamy krzesła, nic nie ma. No nie ma, organizator powiedział, a to były potrzebne? No. no w sumie. Tak, Hugo, ty zawalić w ogóle. Było... Ani ja nie wiem, że było na powietrzu. Dla mnie było zbyt że... logiczne, że po prostu jest. <głos> no ja i to jest przepływ informacji. Hugo też oczekuje, że będą mu czytać w myślach. No bo za dużo z kobietą przebywa. No tak się dzieje, kończy się potem. Myśli jak kobieta już. To przecież to nie mówiłem? A to ja nie mówiłem, że to potrzebne? Nie a to nie kobieta się zachowała jak mężczyzna, i przebywa z mężczyzną? Hmm. Nie, zależy. Nie, chyba nie. Argumentem na to jest dobrym to, że zaszła w ciąże, czyli nie to, co mężczyzna zrobiła. Nie, nie rozumiem logiki nie wywodu. Nie, może trochę nie zrozumiałem zdania, ale to nieistotne. Kiełbaski przyciągają ludzi. O, przywitał mnie prodziekan i mówi, że mnie lubi. Coś powiedział, że jesteś królem. Internetu. Internetu tylko. No, tylko internetu jestem. Ale ja myślę, że mnie pomylisz z gracjanem i tak mikrofon nowy mam la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Basia z syfilisem Kłasyfem Zakochana pchła Kłasyfelisem Kłasyfelisem Nieszczęśliwa pchła Śpiewaj Basia <głos> ja nie wiem. To śpiewa. To była miłość Co zdarza się raz Miłość co spokój skradła żyła, raz pchła, co kochała psa, psa, którego jadła. Ej, no pasia. No co, oczy? i oczy są zawsze pełne łez. i ja mam tak śpiewać, takie smutne rzeczy. A serce z żalu sycha Nie dość, że z się miłości swej, to jeszcze przenosi Cyfa! Cyfa! Cyfa! Cyfa! Cyfa! Cyfa! Cyfa! Cyfa! kłasy Cyfa! Cyfa! Cyfa! Cyfa! Cyfa! Cyfa! dziękuję dobra noc dobra noc państwu no więc doszliśmy, doszliśmy szczęśliwie do etapu programu o tytułem występ pracowniku naszego wydziału to już to pracownicy właśnie są na scenie, gramy, śpiewają grają na pębęgach też i nie słucha ich ani kompletnie. nie nikt ich nie słucha. Jest już tak 200 osób przyszło, może nie, tak? Coś co tego. Nie? No już coraz bardziej tłocznie się trzeba robić. Nikt ich nie słucha, Nikt nie widzę na razie, nie widzę. Tam ci słuchali przed chwilą, ale już też nie słuchają. No nie. No i to jest mało zachęcające Ale w sumie mam to w dupie, wszystko jeszcze raz, zupełnie. Bo po czemu miałbym nie mieć? No. Czy zauważyłeś Martin, że oni mają laptopy z Bright? Mają, ja lubię takie. Też mam w domu takie Bright Screen. Taki. Lubisz, screen. Lubisz się przeglądać? W ekranie jest ładny, ładniej wygląda wszystko. No Brawo. proszę. Jest Ziesz, jest... oni słuchali okay, i tu yeah? ktoś... Nie, nie widzisz siebie w tym... Patrz, ale patrz jaki ludzik zupełny. Grać co chcą. Nikt takich nikt nie jest słucha, nic tam stoją na scenie. Próbują coś, piją wodę, nikt nie patrzy. No, no, i wluzik, no i wiesz, kas kaska, no, leci. kaska leci przy okazji, jak będzie tak samo ze mną to będzie, ja się tak wyluzuję, będę se sam śpiewał dopiszę se nowe zwrotki, przy okazji bo a jak będą mnie słuchać, tym lepiej, bo będę widział różnicę czy donieść ci wódki na scenę? no proszę przynosić piwo, tylko <śmiech> coś tamtego no, co to jeszcze można powiedzieć? Ci ludzie są w ogóle niekontaktowi, nikt nie chciał z nami gadać, na, idziemy w sumie... W sumie po laptopa. No tak, tak było. No. Tak Chociaż było. mieliśmy zamiar z kimś porozmawiać, ale tak. jakoś no... Siedliśmy tam z tamtymi, ale to były zgredy takie mega. To nie <laughs> I wychodzę Nie będę będą tego słuchać. <laughs> Złady, no to co mam powiedzieć? No. Kłam, Oni myślą, kłam, że nie kłam. Nie będę, po no co, nikt mi za to nie płaci. Ale fakt to nie jest najlepszy. <głos> nie? może dasz jakąś próbę? Ale szanty, jeszcze jak zaśpiewam wielorybników, to. To spalona będzie piosenka no. jedna. Nie, nie tak źle śpiewałem, nie wiem o co chodzi. No ale nie ma tu czegoś innego. No nie ma. Przecież to jest tak jak wszystko inne, no. Czemu ma, ktoś ma ich słuchać? Ja no w sumie nie wiem. Dobra, jedziemy po plecach. A... 1846 jest i już powinien, powinno być po wszystkim, a nawet się jeszcze nic nie zaczęło gdyż co się stało, Hugo, no, załatwiaczu, halo, co się stało? Co się stało? Czemuś nic nie działa? Nie, jest zimno, jest 7 stopni jutro będzie 13, początko będzie 14, we wtorek będzie 17, a potem będzie 19, a dziś jest 7 i zimno. A ona no, więc co się stało? Siedzimy sobie teraz w KFC korzystając z jednej sieci Wi-Fi w tym, w tym mieście, tak w stolicy. Eee, no więc jeden zespół nie chciał zejść. Po prostu śpiewali, śpiewali, śpiewali, śpiewali, śpiewali, śpiewali, śpiewali, śpiewali, śpiewali. No i tak aż do przed chwilą. A następny zespół był zakontraktowany na ko konkretny przedział czasowy. Wobec tego, jako najmniej istotny element chyba tej układanki, czyli Martina, postanowiona przesunąć. Wobec tego będziemy grać po ciemku, jak wszyscy pójdą do domu już. I co się stało? Co to jest? Jaki mój podpis? Gdzie pod jaką szóstką? Co ty mówisz? Dałeś mi korwina. Ja. <grywia> Twój podpis pod szóstką ma pokazał stronę jakąś korwina. I co tu mamy? O, co żeś zrobił? Internet Explorer 6. Stary Internet Explorer? No to stary Internet Explorer olewamy, bo nie obsługuje przeźroczystości w kringach. W ogóle, co ja prezydzę? Co ja przecież, co, przecież zapomniałem, się nagrywa. No, już tak się przyzwyczaiłem do mikrofonu, że nie wiem, że mam go włączony. A oprócz tego czytam sobie o tym, jak rozmawiacie ludzie o dewiantach seksualnych. Co to jest dewiacja, zboczenie, czy nie jest prawda normalne czy nie nie chce mi się o tym gadać że napiszę o Tiger napisał na końcu komentarz kurna dlaczego ten podcast robi się bardziej polityczny i atakujący siebie nawzajem niż rozrywkowy no nie robi się jak to się robi Przepraszam, nie ma. Nie. Ja tak się, tak się śmieję z różnych, z różnych rzeczy. Mówi, Martin, wróć do poprzednich wersji podcastu. Wtedy gdy jeszcze nie byłeś popularny i zjadało ciebie YouTube oraz liczne wywiady. Liczne trzy wywiady mnie nie zjadły i, i nikt mnie nie zna, wcale nie jestem popularny. Odbiło wam ludzie bez przesady. Poza tym co ja inaczej robię? Ja nie wiem o co chodzi. Pół godziny, ani gitar nie podnoszę ani sobie nie poćwiczyłem śpiewania. Ktoś ma głos, ona powinna śpiewać Pani z KFC. Stresuję się trochę, ja chcę żeby już się to skończyło, bo takie przedłużanie tego jest, jest przykre bardzo i stresuje mnie bardzo. Chcę do domu. Okej, okay. to była masa krytyczna. Nie, jeszcze nie, bo jeszcze muszę pogadać jak było po koncercie o ile będę miał ochotę. Let's do it. No. Super było. Ja Proszę zwycięską drużynę. Ech. Coś, z 20, coś trzydzieści może. Coś, coś takiego. No i wyłączyło prąd. <głosy> On tak. Jaki wszelki prąd? Nie ma go tak już pół godziny prądu, więc chyba już nie będzie. Bo nie ma nagłośnienia, nie ma e, lampek. Ale nie ma to znaczenia, bo większość ludzi i tak poszła do domu. E, krótko mówiąc, koncert uważamy za udany. Teraz <głosy>, Hugo pójdzie pewnie do Pana. O, organizator. organizatora. O, za to konkurs trwa w piciu piwa na czas. Resztki piwa dodajmy, która jeszcze została. Teraz wszyscy stoliki, a teraz Hugo idzie załatwić coś, nie wiem. Idź kurde, idź, bo jestem podmerwiony, idź. Już Chciałeś, żeby nie, ambivalent... nie było. No, tak, ale od niedawna. Mam no, ambiwalencję uczuć. Go! Go! Now! Go! go. Ok, nagrywamy ciąg dalszy. Włączyli prąd! Aleluja. A potem wyszedłem na scenę. Zacząłem mi podłączać. Już prawie zacząłem grać i prąd wyłączyłem. I teraz nie ma prądu. Ja gadam do mikrofonu Idę sobie po czapkę, bo już mi jest zimno autentycznie. Znajdę, gdzie tu jest jakiś mój plecak. No jak będzie prąd, to wracam. A jak nie, to no ludzie. To nie, więc, to nie wiem. Chleb piosenkę śpiewać chciałem. Dobra, koniec. To niebywałe jest, ale był koncert. Niesamowite. Jestem po prostu, brak mi słów. Opisz, że go. To jest pierwszy historyczny koncert mój. Rozdziewiczony zostałem koncertowo i, e, i mam różne uwagi, które mi pozwolą być jeszcze lepszym w przyszłości. Bla bla bla. Jeszcze bardziej profesjonalny. Dobrze, bo koniec imprezy. Jeszcze nie. A, to jest A, wszyscy, wszyscy, wszyscy, już wyszli, no i tak, jak było, godziny setek. Sobie tak coś sobie sobie śpiewałem, ludzie sobie siedzieli, niektórzy nawet słowa znali, jak było, gościa trzy razy, nie, nie, trzy razy, cztery razy przesuwali, nie, trzy razy przesuwali, czasowo, ponieważ ktoś tam groza za długo, potem ktoś tam coś, coś, w końcu jak mieliśmy grać, to wyłączyli prąd, Potem, tak potem włączyli, a potem znowu włączyli. A potem znowu włączyli, a potem znowu włączyli. Nie, tylko czwartą. Nie wiem. A potem jak włączyli, to powiedzieli, że... że ktoś wykrał zakład i on ma śpiewać. I śpiewał. No, i fajnie śpiewała. No i w końcu, jak już wszyscy sobie poszli... No nie, no przesadzam. To naprawdę zostali najwierniejsi z najwierniejszych. A nieprawda, bo zapytałem, kto mnie znał z internetu i tylko połowa znała. To zostali najwierniejsi z najwierniejszych ich żony i mężowie. <głos> Pewnie tak. A mi było tak, że na początku, co za masakra, nie wiedziałem jak śpiewać. Zepsułem dwie piosenki, w tym hiciora o tym, o tym programiście. Poza tym było mi zimno w lewą rękę i nie mogłem złapać chwytu barowego, prostego. Bo przypomnijmy, że to było wolne powietrze, tak jest październik, jesień taka zaawansowana, 5 stopni. No, ale jutro już będzie 12 czy 13, a pojutrze już 14, a potem 17. No, tam mamy takiego fuksa. Mieliśmy najgorsze możliwe wszystko, co się mogło zdarzyć. To się zdarzyło. Coś, jakieś telefony też różne mieliśmy? Które właśnie sam się dziwię, że dałem radę zagrać w takim stresie, ale się odizolowałem. Jestem, nie wiem jak. Opanowany. No, ale nie, no wykazałem profesjonalizm faktycznie, co trochę źle. To dobrze. Nie, To dobrze ale przełamałem się i potrafiłem przełknąć porażkę po tym jak na początku zepsułem sobie wszystko i źle mi wszystko wyszło I ludzie byli łaskawi i nie wrzucali we mnie pomidorem a nawet dali pieniądze <grym> właśnie, jeden gość zabrał mi czapkę ruską z głowy znaczy nie z głowy, leżał wziął ja patrzyłem, znaczy tak tylko widziałem, że coś się rusza, chyba coś tam podniósł. gram sobie dalej, śpiałem dziennie a potem, jak się skończył ten cały koncept, to patrzę na czapkę, a tam w środku jakieś pieniądze są w ogóle. I Hugo mówi, że... E, co mówię? No w tej czapce. Ja się patrzę, skąd tam się wzięło jakieś trzydychy, coś tam w cholerę drobnych. Nawet więcej troszkę, no. Może to twoi fani. No bo tak, bo godzi się o tą czapkę i zaczął chodzić w tłumie, tak? I zbierać pieniądze po prostu, jak normalnie na rynku. No, i ludzie się podobno wrzucali, ale jajko, ale fajnie. Fajni są. Podoba się. No, wysłali biednie płytkę. Jeszcze studenci. No, a teraz idziemy gdzieś. Idziemy na balangę do metra. Na balangę idziemy. Nie zimną mam czapkę na łbie, bo. Mi... Gdzie się bawić w metrze. No, też mam czapkę zresztą. Pierwszy poranek. <głos》>, pierwszy poranek po koncercie w życiu powitał nas ogromnym wielkim kacem To z od strony Hugo, a z mojej mini kacykiem. Dzień dobry. Nie słyszę, Dzień dobry. Ile wypieś Tigerów? Yy, mamy tutaj fontannę. <laughs> I z tej fontanny leci woda obok. Śniadanko w Burger Kingu i KFC. To jest takie prawdziwe śniadanie takich artystów, którzy grają za 10 zł, nie mogą wyżyć. No. Za 10 uzbieraliśmy 40 chyba do czapki, którą zgubiliśmy. <laughs> Właśnie, to może było na czapkę. Może było na czapkę. O, może. No to dobra, bo taki kacz trochę i tak dalej. Poranek jest. Burger King. Jeżeli w Krakowie, mój ulubiony zjem na razie. Coś chcesz dodać? Nic. Nie ci się. No to widać. Tak. Na Księżycu ląduje Sputnik, Apollo 11 wychodzą, Rusek, Amerykanin tak... Skąd się to tu wziąłeś? No wysłali nas. A ty? No tak samo. Na lewizji są facetki, tak widzę sobie. A ty skąd ty? Ja nie wiem, ja z urodzin wracam. <gry>